To jest rzeźnia w Antyradio. Program prowadzi Anselmo. Still not loud enough, still not fast enough. One, two, one, two, three, four. minuty po godzinie 23, dziś nieco wcześniej, bo komuś się spieszyło i jingla otwierającego nam skróciła. A komuś się spieszyło? Spieszyło się z formacji Celebration, którą dzisiaj e, rozpoczęliśmy pierwsze lutowe e, wydanie rzeźni na antenie antyradia, czyli Perły Przed Wieprze. A tak naprawdę to nie celebration, tylko wcześniejsze e, wcielenie tego zespołu. Formacja Szafot, e, nagranie z próby z zimy roku 1987. Na samym końcu e, wokalista formacji Szafot wykrzyczał tytuł utworu. Odwet za momencik w podobnej jakości jeszcze jedno nagranie, e, silniejszy e, od Potęgi. To te dwa nagrania e, te dwa nagrania e, Szafotu plus e, ponad 30 formacji Celebration z różnych wydawnictw zostały zebrane na podwójnym krążku Dead Body's Massacre wydanym w ubiegłym roku przez Frushing Madness Productions czyli Leszka, Wojni Le Leszka Wojnicza Sianorzęckiego, który przekopuje tutaj nasze krajowe podziemie i takie właśnie perełki wydobywa i na srebrzystych krążkach wydaje. Co znajdziemy na tymże podwójnym wydawnictwie? Na dysku pierwszym demo Beyond the Grave z roku 1990 Później dwa nagrania koncertowe Z października roku 1990 A następnie Demo Dead Body Massacre, To jest taka wersja Druga wersja, która się nie ukazała Ostatecznie Na dysku drugim Dead Body Massacre Demo z roku 1991 Ten pierwotny, oryginalny miks Z innymi wokalami Później są nagrania Z prób z roku 1990 I z prób z 1991 I na końcu jak mówiłem, dwa nagrania formacji Szafot, czyli Pre-Celebration zima roku 1987. Jakość nagrań, tak jak w przypadku demówek Wadera prezentowanych dawno, dawno temu, nie będzie powalająca, no ale to jest kawałek historii naszego podziemia i z całą świadomością zdecydowałem się na zagranie, zagranie tych dwóch nagrań. Także teraz będzie pareczka. Wspomniana, wspomniane drugie nagranie formacji Szafot, silniejsze od potęgi, a następnie utwór otwierający, otwierający demówkę Beyond the Grave, czyli kompozycja Sanctuary, a po tej pareczce to już tradycyjnie powiem na antenie, a wcześniej na twarz o książce napiszę, co dzisiaj w programie. Made in Poland to już napisałem. 180 minut krajowej muzy do godziny drugiej, ale nie napisałem jeszcze wszystkiego i nie powiedziałem. to właśnie nagrania e, Celebration, a wcześniej Celebration pod nazwą e, Shafo, to było Sanctuary, czyli który, utwór, który e, otwiera e, ich pierwszą demówkę, demówkę e, Beyond the Grave z roku 1990. Za momencik będą koncertowe e, nagrania zespołu Celebration z października roku 1990. E, to będą dwie kompozycje, Whispering in Darkness i reprite z repertuaru formacji e, Venom. A ja już pokrótce mówię, co dziś e, w programie. To, że Made in Poland to Czyli przez 3 godziny gramy tylko krajową muzę Danie główne dzisiejszego, dzisiejszej audycji to formacja Judasz Panowie są już ze mną w studiu Nawet już sobie fotkę zrobili na dowód, że są w studiu Zrobili sobie tak zwaną samojebkę, czyli selfika Już go gdzieś tam na Facebooku zapodali Także wkrótce też się, też się odezwą i dzisiaj też posłuchamy sobie e, nasze, naszą rozmowę, zilustrujemy sobie e, dźwiękami z ich e, debuitanskiego pełnego metrażu, który całkiem niedawno się e, pojawił nakładem wytwórni e, deforming, ale to nie wszystko. Ponieważ e, w ubiegłym tygodniu tak się z ojcem i synem e, zagadałem, e, czyli z Dariuszem i Dawidem Odijami, że nie rozdałem koszulek antyradia, więc e, będą do zdobycia w tej audycji aż cztery koszulki antyradia, ale to jeszcze nie wszystko, bo też e, zespół Embryonal, który dzisiaj odpalił e, swoje nowe WW www.embrional.com. Www zajrzyjcie. E, przygotował też kilka e, gadżetów dla was. Jest to związane z koncertami, które grają w nadchodzący e, weekend. Będę miał dla was zaproszenia do Legnicy i do Bielska e, Białego. E, do Bielska Białej, tak? E, do spiżarni i do e, ródboja oraz trochę e, gadżetów e, te od zespołu. Te bilety e, są w, w formie fizycznej, więc dręczyciel pocztowy będzie w te pędy na saneczkach do was poginą po tej audycji, tak żeby przed piątkiem i sobotą wam te zaproszenia e, dostarczyć. No i oczywiście przypomnijmy sobie ostatni, jak na razie, m, studyjny materiał formacji e, embryonal ilustrując, e, ilustrując właśnie pytanie zadanie e, konkursowe. Tak to się e, pokrótce przedstawia. Plan gry do godziny. Drugim wracamy do nagrań e, Celebration. Jak mówiłem, są to utwory zebrane na dwupłytowym wydawnictwie Dead Body's Massacre, tak jak się na, nazywało, nazywało e, najsłynniejsze wydawnictwo tego zespołu, w dwóch wersjach ta druga wersja się nie ukazała wersja, i w wersji pierwszej są inne wokale niż w drugiej wersji będziemy to mogli sobie porównać Zerknę. tak tak przygotowałem sobie właśnie chyba tak żeby było tak przygotowałem sobie coś tej właśnie niepublikowanej wersji a na razie celebration wersji e, koncertowej czyli whispering in darkness a potem rewrite z repertuaru formacji Venom Damoś, Dziękujemy. Celebration w wersji e, koncertowej. E, dwie, e, dwie kompozycje. Pierwsza z nich to Whispering in the Darkness, druga Rip Ride z repertuarów formacji e, Venom. No i e, co nam jeszcze zostało? Zostało nam tytułowe nagranie z materiału The Dead Massacre właśnie z tejże, e, z tejże drugiej nieopublikowanej e, wersji. Dobrze mówię? Dobrze mówię? Nie, tak... E, jest to właśnie niepublikowane, będzie to niepublikowane, niech się tylko przyjrzę po czasach, czy czegoś tutaj nie schrzaniłem. nie, nie schraniłem. to jest tak dobrze przygotowane, także to będzie za momencik. Potem ochłapy, czyli nasz serwis koncertowy. Po ochłapach dwa pakiety od zespołu Embrional do zdobycia. W skład pakietu wchodzi podwójne zaproszenie do spiżarni do Legnicy, albo podwójne zaproszenie do Ródboja, do Bielska Białej. Ostatni materiał Ostatni materiał formacji Embrional, czyli Diabeł w Pudełeczku The Devil Inside, naszywka plus badzik. O, i właśnie. I dwa takie zestawy do przytulenia e, dzisiaj będą. To będzie pierwszy konkurs. E, drugi konkurs to będzie konkurs przygotowany przez naszych gości. A tak, będzie do zdobycia egzemplarz ich e, debiTańskiego pełnego metrażu. A trzeci konkurs to będą koszulki antyradia, jak mówiłem, ponieważ e, przed tygodniem się e, z odijami zagadałem i nie rozdałem, więc w tym tygodniu rozdaje koszulek t-shirtów, t-shirtów aż sztuk 4. Także to do godziny y, drugiej, no to ja wracam y, i z was również zawracam do Celebration Dead Bodies Massacre. Ta wersja niepublikowana z innymi y, wokalami, a potem y, ochłapy, y, czyli nasz serwis koncertowy i y, emocje konkursowe. <zysy> Go, go, go, go. Serwis koncertowy Ochłapy, czyli serwis koncertowy i już tutaj moją elektroniczną karteczkę otwieram i, i krzyczę, jak to krzyczą czy pokażę przy stole, sprawdzam no i coraz czeka w tym tygodniu? Symfony of Death. Pod takim hasem odbędą się właśnie dwa koncerty Embrional w towarzystwie Heaven Earth z Czech, Planet Hell i Special i pierwszy koncert 10 lutego w Legnicy w Spiżarni, drugi koncert 11 lutego w Bielsku Białym w Rudboju i jak mówiłem dwa pakiety do zdobycia, podwójne zaproszenie do Legnicy, podwójne zaproszenie do Bielska Białej, do tego The Devil Inside, naszywka Embrional i Badzik zespołu Special, taki właśnie dwa pakiety grupa Embrional przygotowała dla Was i to już za kilka minut do zdobycia. Również na dwa koncerty w towarzystwie formacji Shining e, zawita do naszego kraju zespół Lindzer Skapland. To jest podobnież trasa pożegnalna, bo panowie e, chcą zakończyć działalności KSN, czy tak jak e, Black Sabbath, który właśnie zakończył trasę pożegnalną, ale już powiedzieli, że jak będzie jakaś propozycja, to zagrają. Koncert. O! No tak, ciągnie wilka do lasu, nie da się ze sceny zejść niepokonanym. 11 lutego koncert w Warszawie w Stodole, 12 lutego w Krakowie w Kwadracie, a poza tym w czwartek 9 lutego Nadia Mazut i The Factory w Warszawie w zagadce. W piątek, 10 lutego Common Barbie, Toy Toy Party, Gutalax, Tortchary, Malefyr, Bloody Obsession i Soul Magot w Chorzowie w Leśniczówce. W Warszawie The Croach, Aquila i Distinct Way, grane jakiś czas temu przeze mnie w klubie Wudu. Termit w Stoków w Motopabie. a co jeszcze? Nadia oraz ARRM i Limited Liability Sound sounds w Krakowie w warsztacie. No i przeskakujemy do soboty, do 11 lutego i tutaj mamy no na się urodziny grubego z Nuclear Vomit w Warszawie w klubie wodu no i oprócz zespołu Jubilata, czyli Nuclear Vomit zagrają Gutalak, Storthary Malefer i Soul Magot będzie grubo i do rana i co jeszcze? I co jeszcze? W tym samym klubie w, w klubie wudu, bo w Voodoo jest tak, że te można robić dwie imprezy jednocześnie, tutaj urodziny Grubego, a na drugiej sali Folk Metal Night dźwięki zupełnie inne, nieprzystające do tego, co będzie się wydobywało z gardzieli i trzewi muzyków uświetniających urodziny, urodziny wokalisty Nuclear Vomit, Chronica Morhana, Ether i keep, keep the Change, czyli Zatrzymaj Resztę, czyli Folk Metal Night. Poza tym Nuclear Holocaust, Brudny Skurwiel, Putrid Evil i Eteritus w Toruniu w klubie Koniec Świata, Trauma Mroki Karnes car w Kwidzeniu w Piwnicy Kulturalnej e, Spichlerz. i co tam dalej mam, Termit High Blood Pressure i Fire Garden w Mińsku Mazowieckim w Sanatorium, ARRM i e, Lonker Sea w Częstochowie, w Kmicicu Raging Death i Galower we Wrocławiu w ciemnej stronie miasta no i jeszcze dwie propozycje na niedzielę na 12 lutego, Kad z Romanem Kostrzewskim e, wspieranym przez Nuclear Holocaust i M111 w zamościu w Kazamacie Wschodniej Bastionu I i ARRM e, wraz z i w Katowicach w Katofonii. Tak się moi drodzy przedstawiają e, tutaj propozycje propozycje y, koncertowe na najbliższy y, tydzień. A u nas co? A jako się rzekło u nas y, przypomnienie ostatniego, jak na razie y, studyjnego albumu formacji Embryonal Krążka The Devil Inside, czyli Diabeł w pudełeczku. Ja mam taką wersję z Diabłem na pudełeczku, y, natomiast wy dzisiaj będziecie mieli do zdobycia y, wersję z Diabłem w pudełeczku. Nie wylas zły z pudełka. On jest tam zaklęty. A u mnie nie dość, że jest zaklęty na dysku, to jeszcze wylas yy, z pudełka. No to słuchamy. Chaosness. Embryonal z albumu Devil Inside. Płyta bardzo pechowa, bo kiedy wyszła, to praktycznie no, zespół nie był w stanie jej promować, bo ówczesny perkusista Kamil no, dochodził chodził do siebie po wypadku i tak naprawdę e, tak naprawdę to była loteria, czy Kamil będzie w stanie zagrać koncert, czy nie będzie w stanie zagrać koncertu no i rzeczywiście tutaj promocja tego albumu bardzo ucierpiała a to jest świetny materiał, jak, jak, jak słyszycie e, i myślę, że warto go e, przypomnieć. Skład też w międzyczasie się e, przetasował, bo w ubiegłym, w ubiegłym roku z zespołem e, rosnął się Wermin, czyli e, Rychu, no ale teraz już wszystko, że tak powiem, jest poskładane do kupy, skład jest skompletowany Marcin tutaj tak, mamy w składzie, zerknijmy, bo to już jest to już jest, jest już wszystko, mam tak Marcina, gitara, gitara wokal, Michała, który gra na basie, Michał dołączył w roku 2014 Daniel, który właśnie zastąpił Kamila na perkusji, no i w miejsce w miejsce rycha od ubiegłego roku Tomek Ziarko, którego możecie kojarzyć z formacji m.in. Planet Hell, która też była prezentowana, e, prezentowana w Rzeźni. Tak więc e, tak wygląda obecny skład zespołu zespołem Bruna, ale w tym składzie zagrają te koncerty, na które e, za momencik będę Wam e, rozdawał zaproszenia. E, a co trzeba m, zrobić, żeby, żeby zdobyć te zaproszenia? Jak mówiłem, mam dwa pakiety. Podwójne zaproszenie do Legnicy, podwójne zaproszenie e, do Bielska-Białej, czyli 10-11 lutego. Do tego płyta The Devil Insight plus naszywka, plus badzik. Zadecydują kości 1166, 2258, 33555, małpanteradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Z imienia, z nazwiska, tak jak w dowodzie w parafii albo w gminie, z pełnym adresem. Dlaczego? Dlatego, że bilety są w wersji fizycznej, pozostałe artefakty też są w wersji fizycznej, więc no, muszę wiedzieć, do kogo to y, wysłać. Wszelkie zgłoszenia y, nie zawierające pełnych danych y, osobowych będą traktowane jako ułomne y, formalnie no i nie będą brane y, pod uwagę y, przy nadawaniu numerków. Będę czekał na wasze zgłoszenia y, do północy, czyli macie 20 minut, a co trzeba y, zrobić, żeby postarać się o taki y, pakiet z podwójnym zaproszeniem płytą, naszywką i a na trzeba odpowiedzieć, yy, kiedy miała miejsce w rzeźni ostatnia wizyta zespołu Embryonal. Kiedy miała miejsce w rzeźni ostatnia wizyta zespołu Embryonal. Dodam, że wówczas yy, re, w charakterze yy, reprezentanta zespołu wystąpił wermin, czyli Rychu, którego w składzie już nie ma. Czas start, a my jeszcze jedno nagranie z The Devil Insight sobie posłuchamy. Formacja e, Embryonal Pytanie, zadanie konkursowe e, Rzucone wam już na e, Żer Tak więc do północy Do północy, e, do północy przyjmuję e, Wasze zgłoszenia, a my teraz Oficjalnie już Bóg w dom Tasak w dłoń, czyli gość Rzeźni A e, w studiu witam już Oficjalnie formację Judasz, co prawda nie w komplecie Ale e, w trzech ćwiartych no to zacznijmy, panowie, tak y, klasycznie od przedstawienia się. Buczek, cześć, leń i ropa. Panowie, ponieważ, m, m, tak, jest to wasza e, pierwsza e, wizyta tutaj e, w studiu, e, to ja sobie e, pozwolę, zanim przejdę, zanim przejdę e, do takich pytań e, poważnych, pozwolę sobie od takiego e, biblijnego e, żarciku. Jaki jest obecny kurs Srebrnika i czy nadal bierzecie 30 za zlecenie? Nie, no trochę więcej. Kurt jest słaby. Zdecydowanie, tak. Więcej. Teraz zresztą mamy pojemniejsze portfele, więc wejdzie więcej. Okej, okay, dobrze. Y Powiedzmy, jak zaczęła, się, jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką, bo tak, jako Judasz istniejecie sobie sezonów kilka, natomiast no, przed Judaszem zdobyliście już trochę, zdobyliście już trochę muzycznych doświadczeń. To, są nawet, to jest nawet z tego, co tutaj podpowiada nasz tutaj heavy metalowy IPN, to jest końcówka lat 90. ubiegłego wieku, tak? To prawda? Czy, czy sfałszowana teczka wasza? No, dokładnie 98 rok. To jest początek, to jest początek naszych to, nie, pierwszych poczynań w dziedzinie szarpania drutów. <głos> więc e, tutaj z kolegą, który siedzi obok mnie, czyli z Buczkiem w Ustrzykach Dolnych. Tam urodziliśmy się, tam zaczynaliśmy nasze, właśnie, nasze początki. To takie ciekawe miejsce, nie? Ustrzyki, bo tam jest e, taka tradycja. Zakładanie kapel, e, wiadomo, KSU, bankowe klimaty. Więc... Najbardziej, najbardziej. Jak, jak ktoś powie Ustrzyki, to pierwsza kapela, która się kojarzy, to jest KSU. Więc to troszeczkę było gdzieś tam tak mówię, w tradycji tego miasta, że młodzi ludzie zakładają zespoły i co im gdzieś sobie tłuką. No i tak właśnie powstał Metal metalmorfosis, tak się nazywał zespół i no, zresztą graliśmy troszeczkę nawet. Byliśmy łuszczycką metaliką. Mm. Graliśmy w szkołach e, średnich, na różnych festynach, przeglądach, i w, tak? przeglądach, które miały miejsce tylko w łuszczykach i mieliśmy wokalistę, który lepiej Headfielda robił niż sam Hetfield. Hmm. E, czy Metal Morfosis pozostawił po sobie jakieś y, nagrania dla y, potomnych? E, tak. Znaczy, było tak, że nagraliśmy chyba trzy mhm. dema, z tym, że te, z tych trzech bodajże dwa ujrzały światło dzienne, ktoś je recenzował, powiedzmy, że słuchał ich ktoś więcej niż tylko my, nasi rodzice z przymusu i nasze ówczesne dziewczyny tak, i koledzy ze szkół, tak? 2003 rok, czy jeszcze przed epoką internetu, a gdzieś tam recenzje w Metal Hammerze, to było dla nas takie mega wydarzenie, zdjęcie, w ogóle szał, nie? Czyli co? Metal Morfozis wyszedł poza ustrzyki ze swoją muzyką, dotarliście, przewinęliście się, tak wspomniałeś tutaj Metal Hammer, i tak dalej, czyli gdzieś tam, gdzieś tam nas zaposzła w ludzi. No, coś tam się działo, mhm. I na pewno... Sam fakt, że e, Metal było jakoś tam, e, jakąś formę nabrało, spowodowało, że no, jednak kontynuowaliśmy to dalej. Nie? I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Mhm. W którym momencie, czy można powiedzieć, że Metal przekształcił się e, w Judasza, czy po prostu e, was dwóch e, spotkało innych muzyków i e, panowie? No to może pogramy. Że to była selekcja klasyczna selekcja, która zawsze odbywa się, e, jeśli chodzi o kolesi, którzy grają w kapelach. No, pierwszy etap takiej selekcji to jest między liceum a studiami. Nie? Goście w liceum zakładają kapelę, no i gdzieś tam idą na studia, no i jakiś tam procent odpada. I myśmy tutaj z, z Buczkiem tą, tą selekcję przeszli pozytywnie i zostaliśmy w dwóch. E, i, tak naprawdę pierwszą rzecz Judasza, którą zrobiliśmy, to był 2008 czy 2009 rok, a jeszcze było pod skrzydem tak? I, I jakby to było naturalne przejście, bo myślę tu o duszy. Mhm. Czy bardzo chcieliśmy, żeby utrzymać skład i myślę, że dużo robiliśmy, żeby ci goście, którzy zaczynali z nami Wuszczyka, jednak grali dalej, a niestety było tak, że... nie dało się. Życie. Wyjazdy za granicę, wiadomo, że każdemu potrzebne są pieniądze, no i to wymusiło jakąś zmianę priorytetów, więc zostało nas dwóch. Mm -hmm. Powiedzcie mi, czy... Bo czasami jest tak, że na przykład yy, zespół jak wyda swój, yy, wyda swój pełnometrażowy materiał, to yy, to, co było w przeszłości odcina yy, grubą kreską. Yy, rozumiem, że w waszym przypadku coś takiego yy, nie zachodzi. Yy, że tak powiem, yy, to, że graliście kiedyś pod szyldem, pod szyldem Metal Morphosis, to nie jest powód yy, do wstydu i jesteście stoimy, stoicie za tymi nagraniami, przyznajcie się, przyznajcie się, no i tak to byliśmy my, to był nasz ówczesny poziom muzycznej świadomości, instrumentalnych y, możliwości i zdolności kompozytorskich. Ja powiem więcej, mamy nawet jeden kawałek już na, to jest nasz główny, pierwszy, można powiedzieć w cudzysłowie, singiel e, z naszej m, płyty, to jest, e, to jest kawałek, który jest jakby stworzony, mhm. jest w, um, no z fragmentów numerów, które graliśmy jeszcze jako metalmorfozizm, no niektóre motywy mają sięgają tenie 2004-2005 rok i um, to jest devouring Cell i w tym kawałku po prostu wybraliśmy takie sztosy tam, nie wiem, z kilku numerów, yy, żeby to było spójne i to jest taki... No, a, to jest od... To może być to jest Metal tylko w, na sterydach. Nie? No dobrze, to może właśnie tak tytułem łącznika pomiędzy przeszłością, czyli Metal Morfozis, a czasem teraźniejszym, czyli formacją Judasz, no zagramy sobie właśnie ta, tą kompozycję. Kompozycja, która, The Waring jak wspomniałeś, zespół, który znaczy, no, utwór, który jest zakorzeniony w dokonaniach metamorfozis, ale jest już zagrany na modłę Judasza. Tak, jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj nadmienić, bo ta informacja gdzieś to mnie. Nie jest jakoś mocno a, a, pana, a, to jest numer, który jest hołdem dla e, komórczaka z Dragon Ball'a. Ten sel y, tytułowy to jest właśnie komórczak i o nim jest ta, nim jest ta piosenka. No to lecimy. Moi drodzy, jeszcze taka uwaga techniczna dotycząca e, konkursu. Jak się zgłaszacie, to zaznaczajcie, czy interesuje Was Legnisa, czy e, Bielsko-Biała, e, jeżeli chodzi o e, bilety, które, e, które mają być tutaj dołożone e, do tego pakietu. To była kompozycja e, The Warring Cell, jak mówiliśmy, łącznik pomiędzy Metal Morfosis a e, Judasem. W takim razie m, czy możemy, możemy przyjąć jakąś taką datę graniczną, kiedy, kiedy narodził się Judasz, kiedy te pierwsze 30 srebrników poszło w ruch? Uznajmy, że to był październik 2007 roku. Mhm. Było kilka takich zdarzeń w naszych życiach, że tak powiem prywatnych, które no, spowodowały, że zaczęliśmy gdzieś tam działać na poważnie. Mm -hmm. Czy skład To jest skład stabilny Od początku działalności, czy też mieliście Tak zwane zawirowania, przetasowania Ktoś odchodził, ktoś wracał, czyli byli tak zwani Synowie marnotrawnie, może była córka marnotrawna na pokładzie No bo niekoniecznie musieliście grać W składzie Czysto testosteronowym mógł, <śmiech> mógł się też jakiś żeński hormon Pojawić na składzie, prawda? Czy zawsze w zespole Byli faceci z brodą o, właściwie zawsze. Raz tylko była kobieta. Na koncercie. Ja Nieważne. Znaczy przyszła na koncert, <grym wylega> i ma co sobie brodę? Tak. <grym wylega> Ko tak, kobiety z brodą czasami. To jest taki event, ale zdarzają się. E... Znaczy jest rdzeń główny, nie tak? czyli ja i i Buczek. Od nas się to zaczęło. My jakby dobieraliśmy ludzi tak naprawdę. No tak, wspomnieliście o tej selekcji. Tak? Ale to już dobieraliśmy już wiedząc, że chcemy robić to w tej formie, w której robimy teraz. Mhm. I tam też jasne, że była selekcja, ale ta selekcja była na tyle skuteczna, że ten skład, który jest teraz, jest no stabilny od już 2012. Już 5 lat będzie w tym roku. Mhm. Tak. I no słucham, słucham. Największy problem był zawsze z basistą, bo, bo to, to, to są osoby, które albo są niespełnionymi gitarzystami, i z racji tego, że zawsze jest już gitarzysta w kapeli, no to ktoś musi grać na basie. Mhm. A takich basistów, basistów, którzy po prostu mają pociąg do czterech strun, tudzież pięciu albo sześciu, jest bardzo mało i to był dla nas problem, że znaleźć odpowiednią osobę. Pojawił się w końcu MAC, którego tu dzisiaj nie ma. No i on od początku właściwie Judasza gra na tym instrumencie. Zmienił nam się wokalista. Kiedyś był taki koleś, który śpiewał po polsku i pisał po polsku teksty, które trochę przypominały wiersze. Jednak później no, życie go pewnie trochę zmusiło do tego, żeby emigrować z kraju. No i pojawił się Riarek, który dzisiaj jest. I jest do dzisiaj tak naprawdę. Mhm. Ten poprzedni wokalista to jest niejaki Mielnikiewicz Którego słychać na waszym y, debiutanckiej pce na pochybel, tak? Dokładnie, dokładnie Pozdrawiamy, jeżeli słucha mhm. y dużo czasu wam zajęło przygotowanie właśnie tego pierwszego, pierwszego materiału, czy nie wiem, czy to po prostu, to był wybór, bo tam, były, tam są trzy utwory, prawda, to był wybór, że dobra panowie, sprawdźmy się w studiu jak w tym składzie to gada, wejdźmy to, nagrajmy, żeby było coś na przykład do wysyłania, żeby, dograć, żeby grać koncerty, żeby po prostu wysłać do klubu, a tutaj mamy, mamy taką płytkę, prawda, już wydaną, więc nie jesteśmy zespołem znikąd, nie jesteśmy zespołem nieznanym i tak dalej. Tam zawsze wszystko zajmuje dużo czasu. To jest, to jest ja, e, uważam, że, ja uważam, że nie trzeba się spieszyć. Wasi koledzy, wasi koledzy e, z Wytwórni, którzy też za kilka tygodni tutaj się pojawią, formacja Green po 21 mm -hmm. latach wydaje materiał. To prawda. Czy na pochybel powstawało dosyć długo, bo, bo m, trochę szukaliśmy też koncepcji na to, jak ten zespół powinien grać. Mieliśmy jakiś spadek taki w postaci dorobku Metal ale też wiedzieliśmy, że to, że to powinno wyglądać trochę inaczej. Pojawili się też nowi ludzie, więc no, nawet z racji tego już e, kształt tej muzyki wyglądał trochę inaczej. Koniec końców, e, myślę, że nie wiem, ze dwa lata pewnie za, zajęło po robienie materiału. To był też taki czas, kiedy jeszcze nie byliśmy w jednym miejscu, w sensie miasta, więc... Tutaj dochodziły też kwestie logistyczne, dojazdów na próby, organizowania tych prób, szukania miejsc na te próby, więc jakby to wszystko się złożyło na te dwa lata. No i po dwóch latach udało się w końcu nagrać no, tą pierwszą łebkę. Czyli to jest ten pierwszy, pierwszy zapis, gdzie pojawia się Logo Judasza To jest materiał, trzyutworowy materiał yy, Na pochybę. Co było dalej, to yy, za chwil kilka wiem pora na kukułkę Bo zbliża się i wybiła właśnie Północ Antyradio. Rzeźnia w Antyradiu Kiszki, trzewia i inne muzyczne Przysmaki serwuje Anzelmo Antyradio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 To było kolejne nagranie z debitanckiego materiału formacji Judasz, a zespół Judasz w trzech ćwiartych jest naszym dzisiejszym gościem. Moi drodzy, Ci, to się zreflektowali i dopisali miasto, to swoje numerki dostali. Także w przeciągu najbliższych kilkunastu minut kości pójdą w ruch. Pakiet legnicki, pakiet bielski będą do zdobycia. Przypomnę, podwójne zaproszenie. Badzik, naszywka i płyta Embryonal w skład tegoż zestawu wchodzą. Czyli panowie, tak, wracając do naszej rozmowy. Na pochybel rok 2012 jeszcze z niejakim milnikiem na wokalu. Milnikiewicz was opuszcza, a wy szykujecie kolejne, kolejny materiał, robicie kolejne studyjne podejście. Czyli co to jest? Hunting Among the Stars. Mm -hmm. um, ropa wylała się nam z ucha. <laughs> Wtedy, ponieważ Europa zagościł. E, I powiedział tak, no już nie będzie śpiewania po polsku, śpiewamy po angielsku, bo no bo nie wypada. Jednak jak zawsze byłem przekonany, że jeśli chodzi o muzykę cięższą, polski tekst nie brzmi. Dobrze, no po prostu jest to moja jakaś taka preferencja. Mhm. Chłopaki dostali tym w twarz, ale się zgodzili i jesteśmy dalej, pomimo tam różnych ekscesów, bo wchodziło oczywiście w to jakieś przeprowadzki do innego miasta, doszliśmy do ugody i w tak naprawdę w wszystkim w dosyć. W, tak, tak. W miarę szybkim czasie przygotowaliśmy ten materiał. Ja to musiałem oczywiście do, się do nich trochę e, dopędzić, że tak powiem, mm. bo już trochę tego materiału mieli przygotowanego, ale wszystko w miarę po, poszło sprawnie i wylądowaliśmy w studiu Roslin koło Dębice i tam już to została nagrana, znaczy mhm. epka. Czyli co, ten rok 2013 to już yy, wszyscy jesteście z jednej miejscowości, tak? Wtedy już nie ma tego problemu, że trzeba dojeżdżać na, na próby, albo trzeba gołębiem słać, albo mp 3 yy, łączem materiał z próby? Wtedy wszyscy już byliśmy w Rzeszowie właściwie, albo w okolicach Rzeszowa, także dosyć blisko mieliśmy mhm. do siebie. No i teraz zaczęły się. Znaczy ja byłem pierwszą osobą, która tak naprawdę wyemigrowała z Rzeszowa. Kraków mnie pociągnął. No, A e... też nie róbmy wokół tego jakiejś tutaj epopei, nie? Tak, tak. <laughs> I czy pomiędzy, czy pomiędzy hmm. Napo Chubela, na Hunting Among the Stars zaszły jakieś zmiany w brzmieniu? Nie wiem, dociążyliście, dołożyliście po strunie do, gitarze, do gitary, inne naciągi na bębnach? No tu zmienił się język, jeżeli chodzi o, o śpiewanie, a z pozostałymi rzeczami? No, u nas tak było, że jednak każda, każda kolejna e, płyta była jednak troszkę bardziej brutalniejsza od tej poprzedniej. E, e, Paradoksalnie nawet nie tylko nie dołożyliśmy struny, ale nawet strój troszeczkę poszedł wyżej półtonu w stosunku do poprzedniej, ale to taki szczególik. Jednak no, muza sama w sobie była troszkę bardziej już, już bardziej czysta w swojej formie. tak? Już nie było tych eksperymentów, tak jak były na, na, na pochyblu jakieś country pomieszane z denzigiem z różnym dziwnymi jakimś. Czym więcej chaosu, tym lepiej, tak? Bo tutaj już było bardziej klasycznie, bardziej death metalowo i w tym kierunku gdzieś tam zaczęliśmy iść świadomie. Mm -hmm. Ropa, powiedziałeś, że język polski w metalowym, w ciężkim graniu ci nie brzmi, ale cover Kata zaśpiewałaś na tym materiale. No tak, no nie ukrywam, że... Kat jest tym wyjątkiem, że jednak Polski nie pasuje? Eee, nie, to już Poszedłem w jakiś sposób z chłopakami, oni w, e, dobierali pod jakim, bardziej pod siebie tak naprawdę mhm. covery i dalej e, jest to, bardziej wychodzi od nich, więc nie miałem żadnego problemu z tym, żeby zaśpiewać. No, wyszło to całkiem nieźle tak naprawdę, więc jest okej. Okay. Mhm. Y co się stało, kiedy już mieliście w kieszeni dwa materiały? Czy wtedy było łatwiej, łatwiej grać koncerty, czy już poczyniliście jakieś próby, nie wiem, staraliście się znaleźć wytwórnię, z którą można by porozmawiać o objęciu opieki wydawniczej nad kolejnym materiałem, który gdzieś tam w perspektywie w tyle, w tyle głowy wam siedział? Na pewno koncertów graliśmy wtedy, to, to był moment jakiejś największej aktywności koncertowej Najczęściej było tak, że mieliśmy więcej propozycji koncertów niż byliśmy w stanie ich, ich zagrać, więc tutaj z tym, z tym nigdy nie było jakiegoś, jakiegoś problemu. A u nas też jest taka specyficzna sytuacja, że my jak robimy materiał, czyli mm -hmm. tworzymy numery, nie, nie potrafimy łączyć tej sfery działania kapeli z, z koncertami. Mm -hmm. po prostu, no... Czyli albo pracujecie na tak, utworzeniu, albo w tak. To są jakby dwie odrębne rzeczy, i tyle energii musimy jakby zainwestować w to, żeby przygotować set koncertowy, i, i równolegle tyle samo musimy przygotować, e energii zainwestować w to, żeby jednak robić te numery. Nie da się tego połączyć, coś zacząć. I to był moment po nagraniu Huntinga, że faktycznie graliśmy troszkę tych koncertów i. E no, graliśmy, tak. Potem wiedzieliśmy, że chcemy jednak zrobić materiał pełnometrażowy, bo. E no, po to to robimy, żeby to jednak było na jakieś, jakieś namacalna rzeczy. A epka, ep, epki, co jakbyś fajnej epki nie nagrał, zawsze ona będzie niżej w hierarchii, mm -hmm. niż nawet e, słaba płyta, nie? To jest, e, to widać w kwestii recenzji, w kwestii y, tego, jak to funkcjonuje, nie wiem, w środkach przekazu. Zawsze nawet średnia płyta jest, ma dużo większy gdzieś tam feedback, niż nawet najlepsza epka. No i dlatego postanowiliśmy jednak postawić wszystko na to, żeby, żeby nagrać płytę. No i jeszcze wracając do huntinga, no wszystkie numery, które, oprócz coveru, wszystkie numery, które są na huntingu są też na, na płycie, na, na pełnym metrażu, ponieważ no jakbyśmy, jakby wiedzieliśmy, że te numery mają dużo większy potencjał niż, niż to, co jest finalnie na, na tej epce. Czy te nagrania uległy jakiemuś przeranżowaniu czy to po prostu są te wersje z roku 2013, tylko po prostu zarejestrowane przez Was już w taki podczas sesji nagraniowej kiedy, kiedy rejestrowaliście te utwory które powstały już po wydaniu tej jabłki Znaczy to nie jest dokładnie to samo to jakby tytuły i ogólny pomysł na utwór jest ten sam, ale dosyć mocno je przearanżowaliśmy podkręciliśmy metronom także jest trochę szybciej myślę sobie, że jest też trochę bardziej intensywnie myślę, że wyciągnęliśmy też wnioski z tego jak było w studiu przy okazji nagrywania właśnie hunting i, i później wiedzieliśmy też jakby gdzie są słabe punkty tych utworów, bo graliśmy koncerty, więc wiedzieliśmy jak to się sprawdza na żywca i, i łatwiej nam było też podejść do tego trochę Myślę sobie, że, że też to co się działo w okresie nagrywania huntinga, później grania tego materiału na koncertach, to jest też taki czas, kiedy myśmy weryfikowali sobie trochę w ogóle realia, w jakich ta muzyka jest odtwarzana, w jakich ona funkcjonuje, bo jasne, że myśleliśmy o wytwórni wtedy, to trochę wracając do tego pytania, które mhm. zadałeś ale jakby widzieliśmy, że to nie jest takie proste, nie? że jakby jest, jest pewna koniunktura na rynku, my w tej koniunkturze jakoś też nie mogliśmy się odnaleźć. Poza tym myślę sobie, że, że to w jaki sposób podchodziliśmy w ogóle do grania i jak to wyglądało, no to, to, to jeszcze nie, nie było to... Jakby To nie było to, do czego Nas przygotowywało później Życie, nie? To, to zupełnie Inna w ogóle bajka Jeżeli chodzi o, o rozmowy W ogóle jakieś Myślenie o wytwórni i tak dalej I tak dalej, także to, to Wszystko, ten Ale czas, czas kiedy, kiedy był mhm. robiony Hunting, to, to, to jest po prostu Jakaś dopiero taka przygrywka do tego, co, co, co później mogliśmy stwierdzić, nie? Jeżeli chodzi o to, czy my znajdziemy wytwórnie, czy nie, czy w ogóle jaki jest sens, żeby szukać do takiej muzyki kogoś. Też ja zaczęliśmy poznawać ludzi i po prostu widzieć troszkę szerzej. W cudzysłowie też, co powiem na rynek, tak? Mm -hmm. Zaczęliśmy widzieć, jak to funkcjonują, jak funkcjonują kapele mniej więcej. kto rozdaje karty, tak? Ale tyle kapele naszego pokroju, co mm -hmm. mogą oczekiwać, jakiś punkt odniesienia zaczęliśmy mm -hmm. wcześniej funkcjonowaliśmy całkowicie oderwaniu od jakiejkolwiek e, kwestii właśnie wydawniczo marketingowych, tak? Robiliśmy po prostu tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, finansowaliśmy wszystko zawsze w 100% samodzielnie, to było no, całkowicie nasza inicjatywa. I tutaj mm, zaczęliśmy widzieć jakby o co, o co w tym wszystkim chodzi, no to było, to było jakieś doświadczenie, które nabyliśmy. I mhm. Na pewno to dało Jakieś tam pozytywne rezultaty na, na, na full albumie Dobra, to zanim Przejdziemy do szczegółów y, Kuchni y, Związanych związanego z pełnym metrażem y, To może tytułowy z tegoż y, Materiału, który Poprzedzał debiut Tak? Zgadzacie się? Na hunting? Yy, tak, jasne no, to, Nie no Niech będzie hunting Weźmiemy to na klatę No dobra, to rzucam wam na klatę Dłoń, czyli gość rzeźni. A naszym dzisiejszym gościem jestem e, Formacja. Judasz, pozwólcie panowie, że ja teraz dopełnię formalności e, konkursowych. To znaczy, rzucę kości i zobaczymy, komu tu przypadną te e, pakiety. Wy myślicie nad pytaniem konkursowym waszym własnym? Też kości puścimy w ruch. No i dobra, no zobaczymy, no zobaczymy na kogo tam na kogo tam trafimy. 61 takiego zgłoszenia nie było. 23 nie mieliśmy. 54 nie mieliśmy. 42. 42 to jest Kamil Granowski, Kamil z Poznania i Kamil co zaznaczył, Kamil zaznaczył Lewicę. Czyli pakiet Legnicki, Kamil idzie do ciebie, to pójdzie do Ciebie tak, żeby zdążyło dojść przed datą koncertu, żebyś mógł spokojnie się na tę imprezę wybrać. Rzucamy, rzucamy dalej. 61 ponownie nie było, 15 nie było zgłoszenia, 31 nie było zgłoszenia, 13 też nie było takiego zgłoszenia 32 też nie było zgłoszenia 21 21 to jest Karol Kostka Karol Żory miejscowość, a to zaznaczy wybrać bielsko Biała dobra czyli pakiet bielski do Karola i tym sposobem, tym sposobem pakiety embrionalne rozdane ale to nie koniec to nie koniec dzisiejszych dzisiejszych konkursowych emocji albowiem tutaj jeszcze panowie z Judasza też coś dla was wymyślą i będzie do zdobycia, będzie do zdobycia egzemplarz ich pełnometrażowego debiutu. No i jak mówiłem, koszulki antyradia jeszcze w ilości e, sztuk czterech do e, przytulenia będą, o tym również zadecydują, zadecydują e, kości. No dobrze, to e, wracamy teraz e, już adrem, czyli do głównego, e, do głównego wątku. Wracamy panowie e, do rozmowy. Ile czasu zajęło wam? Wspomnieliście, że trzy utwory, trzy utwory, które były na hunting, weszły, weszły ponownie na, na debiut. Jakbyśmy tak mieli podsumować ten okres czasu, który poświęciliście na przygotowanie materiału, który finalnie pojawił się, pojawił się w grudniu ubiegłego roku pod szyldem The z tytułem Astrofobia, to ile by to jakby to należało liczyć w, w miesiącach, w latach? Myślę, że to było półtora roku takiej konkretnej e, pracy, e, organizacji czasu podporządkowanego temu przedsięwzięciu. Próby właściwie 4 do 5 razy w tygodniu. 3-4 godziny. Mhm. Także to, to było tak, że mieliśmy pracę, w których zarabiamy pieniądze a później mieliśmy salę prób, gdzie nie zarabiamy pieniędzy, w którą, którą ładujemy pieniądze. Dokładnie tak. I to jest ważna rzecz, bo mamy salkę własną, no, I... na wyłączność nie musimy jej z nikim dzielić. I to też był taki kamień milowy w, w tym naszym graniu, bo przez ileś lat epki, obie epki powstały no, na taki klasyczny, wynajmowany, tam przez 5-6 kapel sali prób, gdzie wiadomo, grafiką, no, tak? był grafik, były godziny, a jednak jak masz swoje pomieszczenie jesteś niezależnym to to jest po prostu coś pięknego i, e, no, połowa sukcesu tak? jeżeli masz czas na to albo potrafisz sobie ten czas wygospodarować wtedy nie masz żadnych e, jakby ograniczeń w postaci jakichś zewnętrznych elementów i to jest no, coś, coś... Naprawdę. Czyli co, na przykład spotykacie się w czwartek gracie, gracie e, panowie nie idzie, to co, to może ten, może se po piwku walniemy, tak, może nam po ty piwku pójdzie i nie ma tego, że chłopaki, ale 19.30 chodzi na mm -hmm. ten raz, tak? Z, z nami jest taki problem, że... Yy... Znaczy nie wiem, czy to jest to problem. To przysłowiowe piwko, więc wiecie, mm -hmm. ja, tak powiem, nie, nie ingeruje w wasze przyzwyczajne spożywcze. Wiem, ale Bo właśnie... Żebyś, może być lolek, no. to Właśnie u nas jest tak, że, że tych lolków i tych piwek w zasadzie na sali prób to, to, to nie było nigdy, mm -hmm. nie? Jasne, że zdarzały się jakieś y, imprezy, na których y, korzystaliśmy z dobrodziejstw, ale, ale to nigdy nie, nie działo się wtedy, kiedy miała być próba, nie? Mm -hmm. To była jakaś świętość zawsze, dla, dla wszystkich właściwie. O, przy, próba, próba, próba jest sober, tak? Na trzeźwo. Mhm. Przychodziliśmy i wiedzieliśmy, po co tam jesteśmy. Jest trzy godziny, każdy przez te trzy godziny mógłby robić zupełnie inne rzeczy, no, y, z racji tego, że zdecydowaliśmy, że spędzamy ten czas razem, więc robimy to, co mamy robić. No mhm. i, i, I tak to wyglądało, że półtorej roku. Nie? astrofobia to jest takie okres. Mm -hmm. A powiedzcie mi, bo tak, bo jak wspomnieliście, czy tak ty się współdzieli salę, salę prób z innymi zespołami, no to prawda, tam się przychodzi, nie wiem, 18, 1930 e, trzeba się spiąć, zrobić to, co było założone na, na próbę w tym tygodniu. A jak ma się salę swoją własną do dyspozycji, to tak się przychodzi i tak a se pogra może półtorej godziny, może dwie, może trzy. Nie, było, nie ma takiego elementu rozleniwienia, że po prostu nie ma tego ciśnienia, że trzeba, trzeba przegrać to, co było założone na próbę w tym tygodniu tygodniu w te półtorej godziny, a tutaj jak ten, jak, no po co mamy się spieszyć, no jak to nam nie idzie, to może właśnie, może weźmy się, może spróbujmy drugi kawałek pograć, albo coś, albo jakieś kowerki sobie, albo sobie podrzemujemy, poimprowizujemy. Jak to w waszym wypadku wygląda? To są różne dni, jak w każdej robocie, bo trochę e, robienie w tej płyty było, jak, to był dla nas jakaś tam forma obowiązku, okej, okay, to jest przyjemność, pasja, tak, to jest to słowo, które najlepiej pewnie oddaje to, co robimy. Ale czas tych prób to był przeważnie między 19 a 22, bo też tam mm -hmm. kwestie jakieś ciszy nocnej wchodziły w grę, bo to są miejsca, które tam ludzie mieszkają niedaleko, więc musieliśmy tutaj 22 się spiąć. I okej, okay, po 22 chill out i, i, i no, różne rzeczy, no problem. Ale do 20. Tych, ten czas był. Maksymalnie efektywnie wykorzystywany, i jasne masz czasami gorszy dzień i nie chce ci się. Nie? I ja też czasami, nie wiem, wychodziłem, żeby no, odpocząć. tak Udawałem, że nie wiem, mam jakieś zajęcie inne, które muszę w tym momencie zrobić, e, no ale jednak to jest robota, do której musisz wrócić, musisz ją wykonać porządnie, bo inaczej nie ma efektu. Czyli czasami po prostu trzeba było najzwyczajniej wyjść z, z tej sali, żeby złapać taki y, ludzki dystans do tego, co się, co się tam dubało. Jasne, bo też cały ten proces powstawania to jest nie tylko ta fizyka, którą e, gdzieś tam ta energia fizyczna, którą pakujemy w to, co robimy. A to przede wszystkim to są jest energia emocjonalna, która jest gdzieś między nami, bo yy, z takimi charakterami, że yy, z jednej strony patrzymy na, na wszystko bardzo podobnie, mamy spójny punkt widzenia, wychowywaliśmy się na podobnych rzeczach, więc intuicyjnie się rozumiemy, a z drugiej strony widzimy pewne rzeczy całkowicie odwrotnie. No i mhm. teraz znaleźć ten wszystkie złoty środek, to, yy, to była główna praca, którą tak naprawdę tam wykonywaliśmy. A były jakieś takie właśnie momenty, momenty yy, sporne, że że nie mogliście się dogadać co do któregoś utworu, że no właśnie te wizje spojrzenia, że nie, tu ma być tak, nie, tu ma być tak, nie, no to wypierdalaj, to jest ten napis lepszy, tak? Więc to, to, to było tak, że właściwie w każdym numerze coś takiego było, a właściwie w każdym kawałku tego numeru właściwie Yy, aranż, co po czym Jak co ma, jak jakiś motyw Ma przechodzić w następny To właściwie, to, to nie było tak, że yy, Ja bym to widział tak, a cała reszta aha, to spoko Tylko właściwie było tak, że, że każdy miał pomysł Na to, jak to zrobić i, No i tu się pojawiał problem Bo trzeba było dojść do jakiegoś konsensusu Który nie był zazwyczaj Aż tak oczywisty, jakby się mogło wydawać To jest jak um, każdy Przychodził na próbę z jakimś pomysłem Przykładowo ja przynoszę riff, nie? Zrobiłem w domu riff, mi się że Bisty riff, że miażdży system, nie? przychodzę z nim na próbę, no i zaczynamy grać. A no, zresztą coś tam gram, się, jaki motyw, w ogóle miazga totalna. Nie? Jestem już po prostu najszczęśliwszy na świecie, bo po prostu wyrywa z butów. Ale nagle ktoś daje inny pomysł, który powoduje, że ten riff zaczyna gdzieś, yy, musi być zmieniony w jakiś części. Ja już się denerwuję, tak? bo jestem związany emocjonalnie z tym, czymś, z czym przyszedłem. Nie słyszę, że to, co powstaje, jest ciekawsze. Jeszcze nie, tego nie słyszę. Na razie się denerwuję, że e, ktoś tu psuje moje twoje pomysły. Najmorszy, twoje najmorszy, dokładnie. Najmorszy. Um, no i to cały ten proces tak, tak polega. Za chwilę ktoś dodaje jeszcze coś innego, to w ogóle już muszę w coś innego zacząć. grać, Już zaczyna się denerwować, no i zaczynam się wtedy kłócić. Tamten ten ktoś słyszy, że to ma sens, ja jeszcze tego nie słyszę, albo czasami odwrotnie ja słyszę, on tego nie słyszy. No i to jest cała przypychanka. No i. Mm, Cała... Myślę, że to nie tylko my tak mamy. Wszystko, co powstaje w takiej walce, różnica zdań robi postęp. Mhm. Tak? To jest y... zasadna tak działa wszechświat. Nie? I... Tylko, że my potrafiliśmy w tym wszystkim jakby wytrwać, bo sytuacje były różne i miłe, niemiłe, i wiadomo, to już pozostaje tam między nami. W każdym razie udało się nam przetrwać w wielu kryzysowych momentach i myślę, że wielu na naszym miejscu by się poddał. No, zespół się oczywiście rozpadał parę razy, później jednak sklejał, tak? sklejał się, później się znowu rozpadał, no aż w końcu yy, pojechaliśmy do studia. Dobra, co było w studiu to pogadamy yy, za chwilę, co proponujecie z tych kawałków, które jeszcze, których jeszcze nie graliśmy. Yy, Force Guide. A proszę bardzo. Guide, czyli niech moc będzie z wami i Judasz ze swojego e, debiutanckiego pełnometrażu. E, ja też to jestem dobry. E, rozlosowałem rozlosowałem e, pakiety, a prawidłowe odpowiedzi nie podałem. 540 wydanie Rzeźni e, z 22 na 23 marca roku 2015, więc e, prawie dwa lata temu e, po raz ostatni Embryonal e, gościł tutaj właśnie w Rzeźni, wówczas jeszcze Wermin, e, czyli rychu w imieniu zespołu się e, wypowiadał. Padło magiczne hasło studio? Czy to był ten sam przybytek, ta sama świątynia fonografii i fonografii, fonografii, rejestracji, co w przypadku tej epki z roku 2013? Czy to jest zdecydowali się na innego realizatora, producenta, inne miejsce, a może to było kilka miejsc, w których ten materiał był rejestrowany? Bo niektórzy też tak robią, że na przykład wokale w Kiblu, gitary, gitary w dużym pokoju, potem rampinga, a tylko bębny na przykład w studiu, bo tam jest fajna akustyka. jest, jest, jest to dobrze okablowane i można poszaleć. I tak, nie. Znaczy, to było inne miejsce. Całkowicie inna osoba, niż do tej pory to była świadoma decyzja. Nie wiem, co... Wiem, ja iść przykład, do po prostu chce, do przodu coś zmienić, dokładnie. Nie był przypadkowy człowiek ten, który wybraliśmy, tego, którego wybraliśmy, ponieważ ma na swoim koncie kilka, kilka no, takich produkcji, które robią robotę. A czy w ogóle przykład... było tak, że zastanawialiście się nad yy, kilkoma osobami, czy wiedzieliście on, bo, bo on będzie wiedział, jak, jak, jak to ugryźć. Czy na przykład nie wiem, to może pojedzie, może, może wbijemy się do ZEDA, a może nie wiem, do, do Wiesławskich do Herca, a może do Dominika Burzyma, a, a może do Haldora się spróbujemy do tego, do Satanik Audio w, wbić, albo. no. To znaczy. Yy... Pierwszy w ogóle pierwsza osoba, która przyszła na myśl wtedy kiedy wiedzieliśmy już że to nie będzie studio, w którym do tej pory nagrywaliśmy, to był perła yy, w, tam gdzieś po studio. Tak. Z tym, że nawet było tak, że myśmy już rozmawiali przez telefon, ustalaliśmy różne rzeczy, ale wiadomo, że później trochę musieliśmy spojrzeć realnie na to. I, Czyli w tak? Tak. I popatrzyliśmy po prostu, ile mamy środków, e, którymi możemy dysponować, żeby nagrać tą płytę i się okazało, że, że jednak z, no, mimo tego, że, że, że bardzo obiecująco zapowiadała się ta współpraca, e, to no, nie mogliśmy sobie pozwolić na to. Czy żeby perły mogliśmy upery. zrobić zajebistą epkę. Na to mogliśmy sobie pozwolić, ale mhm. no, nie chcieliśmy tego. Chcieliśmy nagrać płytę. i pojawił się Dominik. Dominika znaliśmy nie tyle osobiście, co z, z płyt, które nagrywał i y, dla mnie osobiście zawsze, zawsze to było coś, co podziwiałem, szczególnie jeżeli chodzi o realizację bębnów, po prostu. Później jak, jak zaczęliśmy rozmawiać ze sobą, okazało się, że Goź jest takim totalnym no freakiem, jeżeli chodzi o realizację bm o myślenie o tym, jak, jak to powinno brzmieć, w ogóle jeżeli chodzi o, o podejście też do, do nagrywania, do muzyki, porozmawialiśmy kilka razy, to był też taki, dla nas takim bardzo wymownym gestem było to, że on przyjechał do nas na salę prób, po prostu. Przyjechał, zobaczył. zobaczył jak to brzmi. Tak. Yy, wypowiedział się od razu na temat sprzętu, yy, jak on to widzi, czy to się nadaje, te instrumenty, którymi my dysponujemy, czy nie. Jakby wiedzieliśmy już na dzień dobry, wchodząc do studia, to yy, trzeba. Będzie do, ta... Dokładnie, na, na co powinniśmy być przygotowani. Więc yy, jakoś yy, całe zaplecze do, do momentu, aż, aż pojechaliśmy tam do niego. Pod Kraków Było dosyć mocno już przygotowane i, I to była też nowość dla nas Bo nigdy w ten sposób nie pracowaliśmy Że realizator przyjeżdżał ogląda, słuchał, mówił Jak on to widzi Mieliśmy jeszcze trochę czasu na to, żeby ewentualnie coś korygować Więc totalna nowość I też yy, Myślę sobie, że w ogóle Praca w studiu też była Jakimś krokiem do przodu Bo, bo była dosyć wymagająca po prostu Mm -hmm. A y, czy to jest tego typu y, realizator, producent, y, y, który, y, jak to się mówi, wie lepiej, jak, y, jak, y, jak powinniście zażwić? Czy też raczej to jest osoba, która, y, panowie, ja bym, to próbował, ja bym to proponował zagrać y, taki tak. Sprawdźcie, decyzja należy do Was. Którą wersję bierzemy? On no, do takich kwestii producenckich, aranżacyjnych się nie, nie ingerował. Y, Wiedzieliśmy, czego chcemy, wchodząc tam do studia i yy, no, przy tej muzie, której gramy, no jakby 80% całej filozofii nagrania płyty, to jest dobre nagranie bebnów. Yy. U nas było jedno podstawowe kryterium. Chcemy, żeby wszystko było słychać. Yy, żeby każdy instrument yy, perkusyjny był słyszany. Każdy gdzieś tam smaczek na jakiejś blaszce, na jakiejś tam... Krok, yy, złączy, yy, dokładnie. Jakiś żeby to było słyszalne. No, kurczę, słuchamy kapel ze Stanów, no i tam to wszystko słychać, no, czemu? Tutaj ma być nie słychać, tak? Więc yy, głównym kluczem tego nagrywania to było nagranie bębnów. Yy, I też, no, nie mieliśmy takiej fazy od początku, yy, nie mieliśmy jakichś takich wymagań, że ta płyca ma brzmieć jakoś, nie wiem, potężnie, yy, nie wiem, jak czarna metalika, tak? Zrób nam brzmienie jak na czarnej tak. metalicy albo jak na Soudow Heaven Slayera To jest nas cel. N nigdy. No, Bądź naszym Rickiem Rabinem. Dokładnie. Nie? Zrób coś, żebyśmy zabrzmieli jak, nie wiem, Sepultura w 92 Nie I mieliśmy takiego, po prostu takie potrzeby, żeby to brzmiało jakoś No Chcieliśmy, żeby było wszystko słuchać przede wszystkim. Eee, tak jest. No, tak jak słucham tej płyty no, teraz, jak tutaj siedzimy i słucham sobie tego tak no, z dystansem to nie jest jakieś brzmienie, które tam, nie wiem, zdobędzie grami w kategorii e, super brzmienia, ale, ale jest, jest dynamika. Tak? To jest coś, co. E, co nie, nie wszędzie chyba jest. Nie? Czy z Dominikiem jest też taki, e, taki myk i to mi chyba najbardziej w nim imponuje, że to nie jest. E, koleś, który ma parcie na szkło, nie? który się musi gdzieś ogłaszać w ogóle. On nawet nie ma takiego... i Ja trochę ubolewam nad tym, że, że, że nie ma strony, nie? Tak naprawdę, na której go można znaleźć. Myśmy też, zanim dostaliśmy kontakt do niego, długo próbowaliśmy to zrobić na własną rękę. Znaleźć jakiś numer telefonu, jakąś stronę, na której można było posłuchać czegoś więcej, niż to, co słyszeliśmy. I to właściwie było niewykonalne. Dopiero przez jakiś znajomych dostaliśmy numer, i pocztą pantoflą. Dokładnie, nie? I myślę sobie, że to jest też o jego klasie, nie? Że to nie jest gość, który się pcha jakby, bo no bo ma jakiś w ogóle taki cel, żeby o nim było głośno. Myślę, że za, za niego po prostu mówią płyty, które nagrywa, nie? Ostatnia morda stigmata, której nie słyszałem w całości, ale ale jak y, tam jakiś y, kawałek, który teraz opublikowali w ogóle, usłyszałem, no to y, napisałem mu smsa po prostu, stary brzmienie Garów miażdży po prostu i y, no, szacun. Nie? I, y, to jest o nim i to, to mi się bardzo w nim podoba, aczkolwiek też y, muszę powiedzieć, że to jest gość, który jest wymagający, on nie puszcza bubli, jakoś nie... Ma takie w ogóle nastawienie, że powinieneś, jeżeli grasz na 100%, to powinien zagrać na 120 albo lepiej. Nie? Mhm. I, I jakoś myślę sobie, że w trakcie pracy w studiu przeżyliśmy różne sytuacje, które były o tym, żeby, żeby było trudno. Po prostu. Czyli to, on po prostu wychodzi z znaczenia, że jeżeli produkcja, na której, na której, pod którą on ma się podpisać, to nie, nie może być lipy, nie może być fuszerki, nie, nie po prostu... Mhm. Dokładnie tak. W ogóle jeszcze jest jeden motyw, który bardzo jakoś mnie do niego przekonał i, i kazał mi szukać w ogóle kontaktu do, do, do niego. To była trofia Red Sun i ta płyta Twisted Logic. Ja pamiętam, jak, jak ona się ukaza ukazała, wyszła tam z którymś strażem Mali jeszcze wtedy. E, był raport ze studia. Mhm. Taki na jednej stronie z jakimś małym zdjęciem, w ogóle strasznie spikselowanym i jakby cały patent polegał na tym, że ta płyta była nagrywana w piwnicy albo w jakimś garażu, a brzmiała no, dosyć niesamowicie. Ja się zastanawiałem, kto to nagrywał, jak ten koleś to zrobił, że to tak brzmi. No i nagle się okazało, że już wiadomo, kto to jest i później całą machę też, anegdot z tej sesji mogliśmy usłyszeć od gościa, który nagrał tą płytę, więc no to, to był taki w ogóle e, dla mnie taki jest sentymentalny w ogóle jakiś fragment nagrywania e, debiutu Judasza. Mhm. Dobra, e, materiał jest e, zarejestrowany, dostajecie, dostajecie od e, Dominika, nie wiem, Master, wszystkie ślady i tak dalej. E, następny krok. E, Szukacie, szukacie wydawcy, czy też już w międzyczasie rozesłaliście widzi, że materiał jest nagrywany, będzie, będzie skończony wtedy i wtedy, czy, ma, czy ten, czy, czy, czy, czy, podsyłać, czy podsyłać jakieś demo, czy, czy, czy cokolwiek, czy w ogóle się odbyło bez słuchania muzyki, a ja znam wasze dwa poprzednie materiały, dobra, to zaryzykuję, to mo, mo, może, może wydam ten debiut. No niestety nie było tak łatwo. Eee, postanowiliśmy wydać e, płytę e, w w wersji promocyjnej, czyli takiej kopertowej, no i wysyłaliśmy. Wysyłaliśmy tak naprawdę na cały świat. Tro, trochę tego wylądowało w Stanach, w różnych krajach e, Europy, do Niemiec. Oczywiście do Polski też w, oczywiście największej ilości. No ale dalej jednak cały proces się przeciągał, prawda? No jednak zajęło to chwilę, zanim e, Wojtek i Deformiting zaczęło z nami jakiegokolwiek kontakt i doszło do, do wydawnictwa. No, w Polsce wysłaliśmy wszędzie. Nie? Tych, e... Do dużych, do małych. Ty, tak? A no. raczej do, do średnich. E... No, wiadomo, do których tam nie ma ich wiele, nie? bo są tam nie wiem, 10. W każdym razie próbowaliście z każdą półką, tak? Tak, z każdą półką. Odpowiedzi były różne, bardzo konkretne pod tytułem mm, na mail o pytanie o adres, na który mogę przysłać demo. Odpowiedź była... E... Nie musisz wysyłać, bo nie jestem zainteresowany wydaniem Twojej płyty. Jasne, postawienie sprawy. Konkretnie, tak. więc szacunek, tak? A plus um, od troszkę większej wytwórni, że um, dziękują za nadosłanie płyty, ale um, nie będą prawda, tutaj w, w to inwestować, ponieważ są zajęci wydawaniem ciekawszych rzeczy. Mm -hmm. e, a co do The Meeting, no to można spojrzeć w ich portfolio, zobaczyć, co Wojtek ma, co proponuje i no, pasujemy tam po prostu. Nie da się tego ukryć. Mhm. Dobra. Kto wam oprawił tę płytę? W sensie layoutu czy... Kto jest odpowiedzialny za okładkę, no i za... Okay, to są dwie odrębne, dwie odrębne rzeczy, no bo jednak okładka tutaj też jest ważnym elementem. Za obrazek z okładki odpowiada Rafał Wechterowicz, to jest człowiek, który ee, ma swoją markę. Hmm. Tutaj e, łatwiej było do niego dotrzeć, niż do Dominika, czy, czy też poszta hmm. pantofla? Łatwiej, jakoś, bo ma no, profil na fejsie. <laughs> Facebook łączy ludzi, więc tak. Nie, to, to, Kiedyś Nokia, hmm. <laughs> teraz Facebook. Zaraz <laughs> to było tak, że jak e, wyszła płyta Havok, Unnatural Selection, i, e, tam taka okładka, w zielonych kolorach, e, efektowna, e, komiksowa. się, co to jest to okładka. Okazuje że Polak tą okładkę e, zrobił. tak? Myśle, wow, nie? I akurat wtedy byliśmy po huntingu. My napisałem po sądu Rafała, tam, że szacun, że w ogóle jest fajnie. Nie? No, no, wysłałem mu link tam do naszych kawałków. On odpisał, że mu się podobają. No i na tym gdzieś tam podkład został zrobiony. Ja już wiedziałem, że chciałbym, żeby ten gość robił nam okładkę. No jak projekty dla, dla Revocation, dla Slayera, dla Mastodon, dla Kreatora, no można wymieniać, tak? Wszystkich. Lady Gaga, to jest podstawa. Michael Jackson, gdzieś tam się wiem, że też Wie projekt nosa mu zrobił. <sum> <toddź> <sum> <toddź> ten hawok, o którego wspomniałeś, to jest ten amerykański, z Denver, tak? Tak, ten, ten tak, tak, tak, tak. No i udało się, Ten kontakt, który gdzieś kiedyś był zapoczątkowany, zaowocowany. Zresztą Rafał to jest człowiek, który się wywodzi z takich um, klimatów HC Punk, tak, więc mm -hmm. jakby podejście undergroundowe jest dla niego czymś naturalnym, e, więc tutaj on pomimo tego, że dla, robi dla mainstreamu, e, ma dużą jakby widać przyjemność też w współpracowaniu z podziemiem. Więc Pamięta skąd chodzi i nie zapomina po prostu ludzi. Dokładnie, więc naprawdę tutaj ta współpraca była, była, była świetna i no, efekt końcowy jest, jest mówi sam za siebie. Fajne było też to, że właściwie myśmy nie ustalali niczego. Nie mówiliśmy, że słuchaj, na okładce powinna być głowa i w połowie nie powinna mieć skóry, tylko on dostał y, ogólny zarys y, tekstów, w ogóle tematyki. I, i wersję demo kawałków z, to, z astrofobii. Więc, y, jakby, wartość tej okładki, oprócz tych estetycznych walorów, jest też taka, że to jest jego wizja w ogóle tego, co usłyszał, co przeczytał w tekstach. Dla mnie to jest w ogóle jakaś, no, no bomba po prostu, nie? Pojawia się kolej, który nigdy nas nie zna, nie poznał, nie rozmawiał z nami i tak samo my z nim i nagle robi coś takiego, nie? Co w ogóle wstrzela się w 100% w, ca w, ca w cały zamysł, a wręcz jeszcze dodaje yy, myślę, że 200% do, do, do całości. Nie? Ale ta okładka też ma o tyle duże znaczenie yy, już bez względu na tą wartość artystyczną, estetyczną, ona miała duże znaczenie, ponieważ jakby ona powstała zanim weszliśmy do studia. Myśmy mieli gotowe już, bo nagraliśmy demówkę przed wejściem do studia, mieliśmy gotowe wersje numerów demo, była gotowa już okładka i my jakby czując, jaka poprzeczka już jest postawiona okładką, też mieliśmy e, m, motywację, żeby iść do przodu w momentach takich e, słabszych, nie? Kiedy mieliśmy jakieś tam wątpliwości i, i nie wiedzieliśmy, nie? No, już tam różne były sytuacje. W każdym razie, ona, ta okładka ciągnęła nas do, do przodu, pokazując, no, gdzieś tam ten cel, mhm. Mhm. Yy, Ty ten album można potraktować jako jakiś taki zbiór opowieści, które łączy ten klucz w postaci tytułu Astrofobia, czy raczej raczej są to wolne impresje, które właśnie ten tytuł faj, faj, fajnie spina. Niekoniecznie, niekoniecznie tam one z siebie zazębiają, jeżeli chodzi o, jakiś tam, o jakąś tam narrację. No w jaki sposób? E, wszystkie kawałki są związane z jednym. Jest to kosmos, jest to jakaś podróż, przejście, pewien etap, e, ale nie ukrywam, że część kawałków jest, e, są to kawałki z epki Hunting, prawda? Są to kawałki, które bezpośrednio były oparte na, na trylogiach e, Gwiezdnych Wojen, albo na różnych innych opowieściach, prawda, jak w, e, reguła dwóch, a jeśli chodzi o The jak Kuba wcześniej wspomniał, jest to po prostu, ja dostałem wytyczną, to było jedna z ciekawych rzeczy. Jarek jeden kawałek ma być ka kawałkiem o komórczaku. To to, to to wystarczyło. A pozostałe dwa kawałki, czyli e, Astral Anxiety i Celestial Phenomena, no to są powiedzmy jakieś bardziej personalne są moje odczucia właśnie, interpretacje tego, co już zostało wcześniej napisane i nagrane plus dodane do tego jakieś, powiedzmy, drugie, trzecie, czwarte dno i tak dalej. No zle, dlatego między innymi powstał też lirik video do kawałka Astro Anxiety, żeby ludzie mogli, jeśli nie mają ochoty oczywiście, szukać tekstów, zobaczyć tam, o co chodzi w tym wszystkim. Myślę sobie, że, że też ten tytuł Astrofobia to jest jakiś, jakaś metafora ogólnie... E... Czasu też, kiedy kiedy to powstawało, kiedy cała płyta powstawała, bo to, to był też dla nas taki czas, kiedy z jednej strony myśmy już byli ustawieni w dorosłym życiu, bo każdy z nas miał pracę, jakiś w ogóle etacik, parę fuszek na boku i wydawało nam się, że właściwie no to już jest kwintesencja dorosłości. I nagle się okazało, że czasami to jest tylko pozór i żeby iść dalej to trzeba jednak spojrzeć w siebie, zobaczyć, o co mi chodzi w życiu i pewne rzeczy na bieżąco weryfikować. Więc y, astrofobia to jest y, trochę tak, jak powiedział Europa o, o, o kosmosie, ale o, taki, o, o takiej otchłani, też, którą każdy z nas, jako ludzie, w sobie nosi i do której fajnie jest czasami zaglądać, bo, bo myślę, że tam jest dużo odpowiedzi na pytania, które na co dzień nas dręczą, a, a które wcale nie są takie oczywiste. Z drugiej strony więc z jednej strony jest to pewien e, hołd dla, nie wiem, dla kinematografii, do, dla trylogii Gwiezdnych Wojen i, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony tam jest w ogóle jeszcze drugie dno, które jest o, o, szukaniem takiej prawdy o człowieku też, o tym, e, kim my jako ludzie jesteśmy na co dzień. I to był dla nas też etap... E, Przynajmniej bardzo bym chciał, żeby to był taki etap, e, poprzez który myśmy dojrzeli też. To było jakieś takie przejście od bycia właśnie gówniarzem, grania w metalmorfozji, z rozbijania się po e, bieszczadzkich szkołach średnich i picia taniego wina w parku. Do, do takiego przejścia, do bycia jednak facetem i nie, nie bujania w obłokach, że zostanę gwiazdą roka i pojadę na trasę z behemotem, tylko po prostu mamy swoje rzeczy do zrobienia, a zespół jest ważny, bo jest to nasza pasja. Mhm. Też w z recenzji była taka teoria i recenzent nad nie wie jak blisko trafił, że astrofobia to jest jakaś fobia przed oplem astrą. A tutaj, tak, to się Burzek, Burzek jest posiadaczem szczęśliwym, czy Opel Astry. Dokładnie, czasami to auto bywa, to jest, bywa to Bywa jak, jak samochód z tym w, w Night Traderze. Tak? Generuje lęki różnego rodzaju, szczególnie jak zaczyna stukać i pukać. Nie wiadomo dlaczego. To jaki z tym słynnym wcipie, wci tak? 50 kilometrów, coś tam 60 i różne pieśni się pojawiają. Mhm. Okej okay, panowie. Co proponujecie teraz? Albo zbliża się yy, pierwsza, co byśmy zapodali No to może Astral Anxiety o lęku. No dobra, to lecimy. To jest rzeźnia w antyradiu. Program prowadzi Anselmo. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. Że słuchacie rzeźni na antenie Antyradia. W rzeźni gościmy zespół e, Judasz i słuchamy sobie na granic krążka e, Astrofobia. Czy w momencie, kiedy e, rozmawialiście tutaj e, z Wojtkiem e, z The Meeting, o współpracy edytorsko-fonograficznej, czy była mowa o e, różnych e, formatach, w jakich może pojawić się ten e, materiał, czy też e, panowie sprawiamy sprawę jasno, jest szansa na, na CD, no i oczywiście standardową taką e, cyfrową dystrybucję, tak jak to w tej chwili e, wszyscy robią. Czy gdzieś tam, nie wiem, temat powiedzmy e, takich e, rzeczy jak kaseta czy, czy winyl był w ogóle, gdzieś tam się przewinął między, między zwrotkami, między ustami, a brzegiem pucharu? Nie, jeszcze nie. No, na razie standardowe nośniki, no, kto wie, on no, pytanie. Tak, dostaliśmy pytanie z Rosji, i to raczej nawet nie bezpośrednio, tylko pośrednio, bo kolega kolegi jest zainteresowany i czy nie chcielibyśmy sobie wydać wersji kasatowej. Na razie odmówiliśmy, ale cały czas mamy to na myśli, <śm> przynajmniej ja. No ale ja też mam pytania o winyle. Oczywiście A teraz winyle są. E, wróciły, i, i pytają ludzie, czy będzie to wersji winylowej. No, chyba w ubiegłym roku. To, roku tak. Roku. to było tak, że winy wygenerowały większy trend, większy, większy obrót, mm -hmm. większy, większy przychód niż sprzedaż mm -hmm. kompaktów. To przez to, że w Biedronce była ta A -a, promocja. No. <laughs> Zaczy, ja myślę sobie, że to wiadomo, że każdy następny nośnik to, to są koszty. No nie? Tak, tak, tak. I nie, nie czarujmy się to nie będzie płyta, która sprzeda się w ogóle w jakimś zatrważającym nakładzie i wygeneruje nie wiadomo jakie zyski, żeby można było później myśleć o tym, że fajnie by było właśnie teraz wydawać w ogóle winylowe płyty jeszcze z jakimiś pięcioma różnymi wersjami, na przykład na druku albo ileś tam kaset, bo myślę, że to jakby finansowo nie będzie się opłacać. Nie wiem, myślę, że fajnie by było, ale no bądźmy realistami po prostu. Mhm. Wspomnieliście, że ten materiał Jest zilustrowany Zilustrowany dwoma Obrazkami Jeden to jest teledysk, a drugi to jest Coś takiego Ja to czasami nazywam protezą Lirik video Czy to jest coś takiego, co można w tej chwili Praktycznie na szybko, bez kosztów zrobić sobie Żeby, żeby popromować Materiał I czy, czy przypadkiem taki lirik video nie zaczyna powoli Wypierać klasycznych teledysków co, no, dla mnie w takim muzie jak my gramy Forma Lyric Video ma dużo większy Dużo większy sens Niż teledysk Żeby teledysk był fajny No to musi mieć budżet, nie wiem, 50, 100 tysięcy No nie widziałem metalowego teledysku Który byłby przekonywujący To zawsze jest gdzieś na granicy jakiegoś, jakiejś parodii I jakiejś tutaj no, no kombinacji Jak tanim kosztem zrobić coś fajnego No to to się nie udaje raczej a Liryk video to jest taka forma, która pozwala na, na, na troszkę więcej. Można zrobić coś, co jest jakościowe, no oczywiście po, no, po mniejszych kosztach niż, niż jakiś, jakiś tylec, gdzie tam nie wiem, stoimy w lesie i dymy. Lecą gdzieś przez nad. Polnicka, nad którym smażymy kiełbasę. Hmm. W waszym przypadku pewnie jakaś gwiazda śmierci by się przydała, nie? Albo Falcon, albo. Albo wystrzeliwujemy się w kosmos na kosmodromie Bajkonur. O, na przykład. <śmiech> No dobra, ale teraz tak. Załóżmy taką sytuację, że macie, macie ten, macie ten t, t, teledysk yy, tak jeden taki yy, klasyczny, macie ten video, teraz yy, Wojtek mówi, "Ej, panowie, trafiłem szóstkę w Totka. Jest ten, jest, jest, yy, jest budżet na klip. Który utwór robimy? I kogo zatrudniamy? I dlaczego, dl, dl, dl, dlaczego Spielberga? Lukas, George Lukas. Wtedy robimy a załatwiamy nam na 70 tysięcy ton metalu i tam robimy... Hawaje? Tak, film. Bermudy. Z całej Klami. wyprawy. Mhm. Jak ja skaczę do basenu i, i cała woda się wychlapuje. To będzie pierwsza scena, a później gramy. <grym>, czyli na początek robisz Titanic to... <grym>, tak. nie, nie. Uwolnij czy... Dziorkę. Nie robimy, nie, nie myślimy o teledysku, takim klasycznym teledysku. Jest liryk wideo, który uważam jest naprawdę fajnie zrobiony i, i człowiek, który za to odpowiadał, też dużo pracy w to włożył. To, bo że liryk wideo też może być dobre i może być słabe. No i widać takie liry wideo, które są robione na szybko, po to, żeby było cokolwiek. Okej, okay, to też ma swój to też ma sens. E, typ, przykładowo, nie wiem, ostatnia Meszuga też wypuścili. E, to był liryk wideo bardzo proste, ale bardzo estetyczne. Tak? Tam, mm, u nas. Ten obrazek widzę, że tam jest jest praca włożona, jest jakiś pomysł na to. Poza tym też zawsze można śledzić tekst i to jest dla mnie chyba największa wartość, nie? Bo umówmy się, nie każdemu się chce w ogóle sięgać do książeczki, y, jeszcze czytać jakimś drobnym druczkiem, kto tam coś napisał. A tutaj jakby jest na bieżąco, nie? Leci muzyka, do tego jest tekst. Jeszcze jak tekst jest growlowany, więc to niekoniecznie musi być na tyle zrozumiałe, żeby można było po prostu bez posiłkowania się tym, co jest napisane, rozumieć, o co chodzi w numerze, więc myślę sobie, że na ten budżet, którym my dysponujemy, to no to na to nas stać, po prostu. Mhm. Dobra, panowie, materiał jest, jest na rynku, wiadomo, że nic tak dobrze nie robi y, materiałowi, jak y, zaniesienie go pod strzechy, ale nie to, że ludzie pójdą do sklepu i y, y, kupią też, y, kupią sobie pliki, tylko we z tym materiałem do nich y, wychodzi, jednym słowem, koncert. Mhm. Jak, jak tu sprawa, w, w tu w, w, sprawy wyglądają? Pogracie czy nie pogracie? Pogramy, no, ale jesteśmy na etapie z przygotowań, tak? Wcześniej wspomniałem, u nas nie szło w parze e, robienie materiału z graniem koncertów. E, dodatkowo okej, okay, może przez ostatni rok nie robiliśmy materiału, ale poświęcając ileś tam lat, okay, i ciąg dalszy, poświęcając ileś tam lat na, na robienie kawałków, w pewnym momencie przed moment, kiedy musieliśmy uporządkować jakieś kwestie życiowe, prywatne i na to poświęciliśmy praktycznie cały ten rok. No w międzyczasie kwestie płyty, promocji, no całej jego tego, całej tej roboty wokół, wokół wydania materiału, to też była praca, którą trzeba było wykonać. No i teraz jest moment, kiedy zaczynamy z, y, przygotowania do koncertów. Mamy jakiś tam target, mamy, no myślę, że to będzie okolice. Jest kilka możliwych terminów, no i, i chcielibyśmy w ogóle, żeby one stały się nie tyle hipotetyczne, co realne. I Do tego jakoś staramy się przygotowywać. Rozumiem, że to będzie granie weekendowe. Nie, nie taka trasa poniedziałek, które się czwartek, czwarty, piątek, sobota, niedziela, tylko raczej ze względu na wasze, powiedzmy, tam zobowiązania rodzinne, zawodowe i tak dalej, no, możecie pograć, możecie grać weekendówki tak zwane. Pewnie tak, chociaż z tymi weekendami też różnie bywa ze względu na różne inne rzeczy, ale... Jeżeli będzie tak, że już będziemy gotowi do, do grania, będziemy mieli ustaloną tą sedlistę i właściwie jedyny problem będzie taki, że wejść na scenę i zagrać, no to myślę sobie, że jeżeli będzie taka opcja, żeby zagrać dłuższą trasę niż te kilka weekendów, to, to też jest dobre i, i myślę, że całkiem realne, ale na ten moment y, musimy przygotować po prostu listę, dopiąć, y, to na płycie pojawiły się sample, więc y, też chcielibyśmy, żeby y, to miało jakieś odzwierciedlenie przy graniu na żywo i no, jest kilka nowych elementów, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia przy graniu koncertów i to też wymaga jakiegoś pomyślunku i ogarnięcia. Okay. Dobrze, e, powiedzcie mi Jak jest z waszą obecnością w mediach e, Społecznościowych Czy skupiliście się tylko i wyłącznie na, na, na Facebooku, czy też macie klasyczne WW, dzisiaj wspomniałem, że Embryonal odpalił swoją nową witrynę WWW, prawda A, Nie wiem, no Jest SoundCloud, jest Bandcamp Jest YouTube O MySpace nie, ten nie wspomnę, bo to już chyba Dawno było zmarło i umarło Nie wiem, ćwierkacie na, na, na Twitterze Wrzucacie swój na Insta jak to wygląda? E, tak naprawdę w, jesteśmy aktywni, przynajmniej w jakimś stopniu, na prawie wszystkich e, serwisach, które wymieniłeś. Niestety nie zawsze jest to jak najbardziej aktualne, szczególnie, że od kiedy zaczęliśmy współpracę z Deformiting, w jakiś sposób Wojtek się tym zajął, e, udostępnił po prostu to na swoich profilach, już po zrobił jakiś podfolder i, i tam już, już jesteśmy wrzucani. Ale jeśli on tego nie robi na jakimś serwisie, to staramy się to nadrabiać, jeśli chodzi właśnie o Instagram, o to głównie, głównie Face, tak, głównie jest, to jest jednak... tak, to jest największy kontakt, ludzie się tam odzywają i tak dalej. Mieliśmy taką przyjemność i to też nam dużo, dużo pomogło w, w dojściu do ludzi, że fajny kontakt złapaliśmy z portalem Metal Injection amerykańskim, który... No, przypadliśmy do gustu po prostu osobom, które tam jakby są decyzyjne w kwestii doboru repertuaru, który, który promują. Naprawdę i to był, yy, był taki milowy. strzał, tak, który zrobiło to robotę, tak, zrobiło to robotę bo yy, dotarliśmy, no naprawdę to jest milion subskrybentów na, na raz I, i do tej pory yy, mamy duży feedback właśnie z oceanu, głównie tam, tam ta za fajnie się przyjmuje i i czasami jestem wręcz aż onieśmielony tymi opiniami, które czy czytam, czy, czy ktoś pisze. E, no nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby no, takie ochy-achy gdzieś tam odbierać. zawsze no, miałem do tego jakieś, jakieś podejście e, troszkę, troszkę takie skromne. E, nie, nie, nie pozycjonowałem się wieś, w roli jakiejś super mega czy kapeli, która komuś tam e, wyprała mózg w sensie mhm. pozytywnym. Tak? Na, ludzie piszą różne, różne rzeczy <grych> Zaskakujące. Skoro, skoro wspominałeś właśnie o tym, o tym O tym sygnale zwrotnym u ludzi Czy, czy w, tych, w, tych, w tych recenzjach W tym echu, które do was dotarło czy, czy zdarzyło się coś Coś takiego, nie wiem, absurdalnego, kuriozalnego Które po prostu spowodowało, że leżycie trzymacie się za, za brzuchy Bo ktoś po prostu wynalazł taką analogię Takie skojarzenie Gdzieś tam w tyle, w tyle głowy mu zaklikało Że wy tak spojrzeliście po sobie Przeczytaliście na głos pobiegliście szybciutko do komputera, sprawdziliście e, sprawdziliście w sieci, co to jest w ogóle za zespół, gotowiliście gdzieś po prostu próbkę tego dźwięku i dalej patrzycie po sobie, to leci e, e, patrzycie po sobie i e, what the fuck. znaczy w ogóle od, od początku jak, jak zaczęliśmy grać to e, mnie zawsze bardzo interesowało to, co ludzie powiedzą e, w takim sensie, że każdy słyszy coś innego i to jest dla mnie w ogóle mega sprawa, jak czytam jakąś recenzję i na przykład ktoś zaczyna porównywać to, co słyszy, to kapel, których ja na przykład nie znałem, a nie? On, on słyszy wyraźne inspiracje w ogóle w naszej muzyce taką czy inną kapelą, a ja sobie myślę kurde, przecież nigdy nie miałem z nimi do czynienia, nie? I, i gdzieś dopiero pod wpływem tego, co, co przeczytałem, szukam. Zaczynam w ogóle drążyć temat, o co tam chodzi, jak oni grają. I nagle się okazuje, że jasne, ktoś mógł tak pomyśleć, a ja jestem o tyle bogatszy, że, że znam kolejną kapelę, nie? I, I mogę się jarać tym, co oni, co oni gdzieś tam tworzą. Więc... Przy okazji w ogóle e, astrofobii, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział coś na tyle kuriozalnego, że, że później e, byłby z tym problem, bo nie wiadomo, jak się odnieść do tego. Aczkolwiek każda recenzja i każde porównanie jest e, o tyle fajne, że, że zawsze wnosi jakiś nowy element. Nie? To, to fa fajna rzecz jest wtedy, kiedy słyszysz, że ktoś Słyszy coś, a ty nie wiedziałeś, że w ogóle można w ten sposób patrzeć na to, co robi. Mm -hmm. No wiadomo, że to jest tak... Yy... Wy jako muzycy, jako artyści y, uciekacie od tego y, szufladkowania, no bo nie, nie, lubi, nie lubicie y, ograniczeń. Z drugiej strony y, no my jako odbiorcy potrzebujemy jakoś takiego wiesz, tego wskazania palcem, y, gdzie, gdzie tego szukać. Czy na przykład te zespoły, które y, Wojtek przywołuje w ulotce y, jako, jako, jako referencje, jako punkty odniesienia, y, czy wy się zgadzacie z tymi, z tymi nazwami, które są tam przywołane przy, przy, w materiach promocyjnych, które są rozsyłane? Znaczy, ja myślę sobie, że, że to są bardzo duże nazwy, nie? I ja jestem też trochę taki. Mm, e, nie wiem, czy zdezorientowany, ale na pewno. Tak, zgadzamy się. Na, na, na, na pewno zaskoczony, nie? Bo, bo to naprawdę są zespoły, które. Z niejednego pieca chlebiadły, i. W niejednej, w, nie, w niejednej wytwórni płyty wydały. Dokładnie, tak. nie? I, I nagle się okazuje, że Judasz gra tak samo jak na przykład, nie wiem, Gorgac albo Meszuga, nie? Gdzie, jakby, gdzie nam tam do nich o, w ten sposób. A, no, ale, ale to ja jest. Ja dalej się, że nie? gdzie nam tam do nich, bo wiadomo, że gdzie nam tam do nich, ale e, te inspiracje jednak są. Ja na przykład e, lubię, jak coś gramy, i mi to, co gramy, przypomina. Coś co lubię, no? i my na przykład tak robimy numery, mamy mamy taką tablicę, będę rozpisujemy, będę to, rozpisujemy <głos> sobie tam e, jakby to ten aranż nas i każdy fragment, każdy pattern jakoś się nazywa, no i na przykład Meszuga to w każdym numer jest jakaś Meszuga, nie, to, nie wiem, to jest jakaś Gidzira, nazwę, jakaś no. metalika w każdym numerze są jakieś czyli umowne. Przykład, czyli na przykład no. fragment Tordendalowy, tak? No, no. <laughs> na przykład, Nie, mamy w numerze Wejdera, Meszugę, Defa i no w każdym, no, w i, wiek, i, I ten, i kombajn do zbierania kur po wiosku, no. na przykład. Nie? Czyli drób też. Dobra, e, co zagramy teraz? Chyba nam został Gwiezdno numer z tych waszych autorskich. <głos> tak? To Gwiezdno Wojny lecimy. Dobrze mówię? Gwiezdno <głos> Bardzo dobrze. Proszę bardzo. że nie mam takiego efektu na mikrofonie, bym powiedział taki i Wojny. Luke, Luke, I'm your father. To była gwiazda e, śmierci. Śmierci. Śmierci, zaśmierci. Spod śmierci tej gwiazdy. <laughs> Panowie, e, oprócz e, utworów autorskich, które znalazły się na astrofobii, sięgnęliście e, również e, z gościnnym, jak to się mówi, Little Help of My Friend, z gościnnym udziałem e, człowieka z krakowskiej e, formacji. No tak, Krakow, no, takich się w sumie z Krakowem się łączy. E, no w każdym razie sięgnęliście po repertuar. E, AC Drinkers. Nie pierwszy raz sięgacie po obce, obce, właśnie nie obce, no po nasze kompozycje, tylko nie swoje, ale rodzimy wykonawców. Dlaczego akurat AC Drinkers, dlaczego striptease, no i dlaczego, dlaczego gościn, gościnne wsparcie z zewnątrz? No, CG to moja zasługa, bo a, to jest taki wiesz, mój favorite band od, mm -hmm. od dzieciaka. I zapałem się na tą falę, falę tej fascynacji AC Dami, która... W, Wybuchła gdzieś w połowie lat 90., czy tam w pierwszej połowie lat 90., i, i jakoś tam młody człowiek zostałem tym mocno e, zainfekowany, zainfekowany i zainfekowany. zakwaszony. I ten ACID zawsze był dla mnie czymś takim niesamowitym, magicznym i w ogóle byłem fanem takim mega. I, i zawsze, no jest, jest taka kapelusz, która nie ma coveru z, zrobionego w jakiejś fajnej, na fajnym poziomie, w jakiejś fajnej formie, nie ma tego dużo, tak, gdzieś tam Fanny Hipos zrobiło Poplin Twist pod koniec lat 90. W takiej psychodelicznej wersji, okej, okay, spoko, ale to był taki, no, no, no, wyjątek. Więc zawsze marzyłem, że Base miał jednak taki cover z, z, z krwi kości, tak, zrobiony konkretnie. No i nagraliśmy, z, właśnie striptease. A czemu striptease, to, to już nie ma jakiejś prostej odpowiedzi na to, bo chcieliśmy zrobić coś, co jest z pierwszych tych klasycznych płyt estetycznych, czyli bo to był moment, kiedy, kiedy ta ich muza była faktycznie tak... No, nie, czyli nie kalkulowali, goście nie kalkulowali, jechali po prostu co, co w nich się Dokładnie to jest, tak. To jest, to jest, ja, to jest ten kanon, tak? Dokładnie tak. I tam na Are You Rebels taki numer Love Machine i to jest Zawsze chciałem ten numer przerobić, ale jest tak pokręcony, że po prostu poddaliśmy się go po trzecim chyba przesłuchaniu w ogóle, ale no, no... Jest też ta kapela, która w tym momencie funkcjonuje gdzieś tam w mainstreamie i, i ludzie, każdy z ów ale na przykład spotykam się z tym, że wielu, wielu ludzi sid traktuje trochę tak po macoszemu i nie ma świadomości co ta kapela w, gdzieś tam na początku swojej działalności Pożyło, jakie to są tam kamienie milowe tak naprawdę muzyczne i oddaliśmy no hołd właśnie dlatego, a ten numer dlatego, że fajnie się nam go stwierdziliśmy, że fajnie pasuje, do, jest taki łatwy do zagrania. Nie no, chodziło o to, że my nie jesteśmy, nie urwaliśmy się z choinki i polska scena oprócz tego, że, że teraz jest e, tak, że jest kilka kapel, które są bardzo na topie i znane są na całym świecie, e, to myślę sobie, że te kapele też nie grałyby teraz, gdyby wcześniej ktoś nie grał u nas w kraju i ktoś e, nie przetarł szlaków, nie pokazał jak to się powinno robić. No i ACG na pewno są taką kapelą, przynajmniej myślę dla większości z nas i, Striptease w ogóle to fenomenalna okładka, nie? Która mi jako dzieciakowi lubiła głowę, bo się trochę jej wstydziłem, a z drugiej strony y, fascynował mnie ten fiut po prostu, nie? Który który tam jest e, spod, spod, spod tej w ogóle e, statuły wolności, spod tej całej Sukmany się wyłania. W tym wypadku to statuj. Tak, <grym> tak, tak. no <grym> Dokładnie. No, i Po prostu to jest jakiś taki hołd dla też, myślę, nie tyle dla Isidów, co dla naszego dzieciństwa. Po prostu, nie? To taki powrót do, do przeszłości trochę. A poza tym e, jeżeli będziemy grali dalej i będziemy nagrywać kolejną płytę, myślę, sobie, że pojawi się następny cover. Nie wiem czy jest seedów, ale jest kilka kapel, które już nie grają, a nagrały w 90-tych latach. Bardzo fajne płyty, bardzo znaczące dla nas, i myślę sobie, że się pokusimy. Poza tym panowie, no trzeba mieć po prostu jaja, żeby do coveru metaliki zaprosić kobiety, prawda? Jak to ECG zrobili na striptease. No, dokładnie. To wszystkie ich covery, nie? To, to, to było totalne, nie, to nie było żadnego szablonu. Oni to robili po swojemu w ogóle i myślę właśnie, że to wszystko było przez to, że muszą mieć naprawdę wielkie jaja, żeby grać tak jak grają. My, myśmy chcieli właśnie ten numer zrobić tak, jakby to ECG robili cover seedów. Nie? Czyli Gdzieś w... Czyli 200% kwasów w kwasie tak. No, to tak zrobić Trochę nieprzewidywalnie Trochę po swojemu Gdzieś przeczytałem, jak zaraz jak, jak, jak wypuściliśmy w ogóle do internetu Ten numer, to pierwszy koment Był za dużo szatana nie? No, znaczy, ale Bo STG to puścili na, na swoim Fejsie, wrzucili ten numer I tam komenty ludzi były No Myślę, tak. No. się tak. mogą robić covery, ale esidów coverować nie można. No właśnie. No or oryginał lepszy. No i tego typu teksty. No Wiadomo, że oryginał lepszy, no ale nie o to chodziło, żeby było lepiej niż oryginał, bo tak się nie da zrobić. Każdy musi swojego kwasa wyżłować, nie? Dokładnie, no. Dobra panowie, przyszła pora na y, pytanie Zadanie y, konkursowe Dla y, naszych y, Słuchaczy Czy mam w, w, Jeżeli chodzi o tutaj Zasadę konkursu, czy zabawimy się Kto pierwszy, ten lepszy, udzieli prawdy odpowiedzi Czy zbieramy, zbieramy chętnych do wora i kości Mają pójść w ruch Dobra. Może, Może kto pierwszy, ten lepszy Pytanie będzie Tendencyjne żeby nie powiedzieć złośliwe Nie, nie Pytanie brzmi Cytat, z jakiego kawałka jest zawarty w kowerze, który nagraliśmy na płycie Huntington Emot The Stars Cytat, z jakiego kawałka zawarty jest w kowerze kata, tak? Tak, który nagraliśmy na Huntington Emot Stars I nie chodzi o kata Który znalazł się na EPC. Dobra. Yy, to jest pytanie, zadanie yy, konkursowe. Czas start, a my posłuchamy sobie właśnie striptisu z gościnnym udziałem Łapy Terror oraz Tak? Mhm. Lećmy. właśnie brzmi ostatnie nagranie z płyty naszych dzisiejszych gości e, formacji Judasz. To była kompozycja Striptease z repertuaru formacji AC Drinker z gościną udziałem łapy z formacji e, Terror Dome. A my pytamy o to, e, cytat z jakiego utworu znalazł się w coverze kata opublikowanym na e, epce z roku 2013. No i czekamy. Kto pierwszy ten lepszy, kto prawidłowo e, trafi, kto e, odpowie ten e, płytę Judasza do stanie, więc y, zgłoszenia są przyjmowane 22 58 33 555 opa, albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku i y, zmienia nazwiska z pełnego adresu, chyba, że y, odbiór osobisty w grę wchodzi, czyli piszecie w Warszawa albo odbiór osobisty Warszawa. Y, tak to y, wygląda. No to za momencik moi drodzy też y, oprócz tego, że y, walczycie o płytę walczycie o płytę, y, walczycie o płytę Judasza, no to też zgłaszacie się podając rozmiar i też pełne dane adresowe na koszulki antyradia. Przyjmuję wasze zgłoszenia do godziny pierwszej pięćdziesiąt. Kto zdąży, tego zapiszę i numerek podam, imię, nazwisko, adres bądź informacja, że odbiór osobisty i rozmiar t-shirta, a my przedpremierowo posłuchamy sobie pandemonium z ich najnowszego krążka, Nihilist i to będzie kompozycja Przyjdź, królestwo twoje. Panowie, panowie, tak nie szło, nie szło, nie szło, ale tutaj yy, Darek Hanek z Michałowic, yy, może zdążyłem, yy, zdążyłeś, Darku, Riff z Ride Lightning Metaliki. Brawo ty! <laughs> Brawo, Darku. Także płyta Judasza Astrofobia jest twoja. Ja jeszcze przez 5 minut przyjmuję, przyjmuję wasze zgłoszenia do koszulek, a my sobie teraz nie tracąc czasu, posłuchamy formacji Soul Magot, która 10 i 11 lutego, więc w najbliższy weekend wraz z Totchary i Gutalaxem wystąpi w Leśniczówce i w Warszawie. W Warszawie to przy okazji jeszcze będą urodziny Grubego z Nuclear Womit no i tu jeszcze Malefer będzie grał na tych, na tych koncertach, także będzie się, będzie się działo. To jest kompozycja Soul Magotów wynosząca tytuł Elder Blood. Soul Magot z materiału, który został wydany w ubiegłym roku. czteroutworowy Omnius Darkness i to była kompozycja Elderblad. No i panowie właśnie będą do zobaczenia i do usłyszenia w piątek w, Chorze w piątek w Chorzowie, w sobotę w Warszawie. Panowie, zwracam się tu jeszcze do moich gości. Czy coś jeszcze powinniśmy słuchaczom dodać? Coś jeszcze powinni na wasz temat wiedzieć, o czym żeśmy nie wspomnieli? Myślę sobie, że warto dodać o tym, że sample na płytę nagrywał VX The Mind Reaper z Atrophy Red Sun. Oraz Day oczywiście. No tak, ale to... Koleś, który nagrał Twisted Logic, to dla nas było bardzo ważne. To zawsze taka klamra, nie? Spinająca to wszystko, że ten sam realizator, gdzieś to taka była historia, która się wokół tego wytworzyła i stało się, miał to być taki dodatek do, do całości, a stał się to totalnie integralną częścią te klawisze i e, myślę, że są tutaj no, czymś, bez czego ta płyta nie miałaby, nie miałaby sensu z Piotrkiem było tak jak trochę jak z Rafałem że on w ogóle nigdy nie widział nas na oczy a my jego i nagle się okazało że idealnie się w ogóle wpasował i to jest to jest cała magia tej płyty też, nie? że pojawili się ludzie, którzy z którymi nigdy nie mieliśmy nic do czynienia, dostali jakiś w ogóle pomysł na to, żeby coś zrobić od siebie i to zrobili, zrobili to bardzo fajnie. I myślę, że dodali w ogóle no, dużo wartości do, do, do tej płyty i no, to, to, to będzie coś, za, za co e, będziemy im pewnie wdzięczni już do końca. Dobra, panowie. Tewan. Ja dziękuję y, za dzisiejszą wizytę i y, pogawędkę. Mam nadzieję, że jak będziecie grali koncerty, to o mnie nie zapomnicie. Informacje, gdzie i kiedy gracie, podrzućcie, że można było w chłopach powiedzieć. No i oczywiście mam nadzieję, że y, widzimy się y, i słyszymy się tutaj w studiach, jak już będziecie mieli w kreszeni albo na CD-ku nowy materiał. Z przyjemnością wielkie dzięki w ogóle, że mogliśmy tu być, porozmawiać podywagować, trochę pofilozofować i w ogóle spotkać się z Tobą. Super. Tak to, tak to prawda. <grych> Dziękuję Wam również. Moi drodzy, natomiast u nas zapowiedź, bo za tydzień mamy podwójny strzał z Medlają, Anthem i Offense, więc Anthem pres, Preposterium z ich nowej płyty, a ja biegnę uzupełnić numery tym, którzy jeszcze ich nie dostali, no i potem losujemy cztery koszuliny antyradia. To wszystko, co zdążyło spłynąć do godziny pierwszej 50, zostało obnumerkowane. To, co mi tutaj się wyświetliło na skrzynce 400 gdzie co stoi 400 pierwsza 50 Także zaraz kości idą w ruch. Cztery koszulki, cztery koszulki będą do rozlosowania. Jak mówiłem, tytułem zapowiedzi anthem, ale będzie oprócz anthem jeszcze jeszcze za tydzień jeden. Zespół będzie na żywo, drugi będzie na żywo y, z odtworzenia, a ja już puszczam kości w ruch. I proszę bardzo, 212 Beata, do Beaty pierwsza koszulka, 1 TS, pierwszy strzał, proszę bardzo. 251 nie było. 434 nie było. 344 nie, nie było. 545 nie, nie było. 322 nie było takiego zgłoszenia. 641 nie było. 223 nie było. 666. 666 to jest drugi t-shirt, to jest A z Zych, tak, dobra, rzucamy dalej, 641, wydaje się, że było przed momentem, 542 nie było, 662 nie było, 533 nie zanotowano. 426, też takiego zgłoszenia nie zanotowano, 341 nie mieliśmy, 246 nie było takiego zgłoszenia, 222 też nie było takiego zgłoszenia, 255 nie było ach jakie szczerby 632 też nie było 333 333 to jest Mateusz Kosmala to jest trzeci t-shirt dla y, Mateusza 635 nie y, 332 ktoś było bo Mateusza nie było y, 624 też pusto y, 504 46, 546 nie było takiego zgłoszenia, a 456, 456 to jest Grzegorz. Dobra Grzegorz Czwarty t-shirt idzie dla ciebie. Zaraz nazwiska i numerki wrzucę na twarz książkę. Tak jak rzekłem, moi drodzy, za tydzień Anthem i Offense, czyli podwójne uderzenie z Medlion, czyli festiwal, festiwal wywiadowczy, festiwal gościnności wrzeźni trwa i jeszcze w lutym spotkamy się z kilkoma zespołami w tej chwili dogrywamy, dogrywamy tutaj terminy, kto kiedy ma się pojawić, Awansem mogę powiedzieć, że pierwsze marcowe wydanie będzie zakonserwowane 5 marca gdyż ja będę w Krakowie bawił się na koncercie Aniara Selwika z Wardrunnego, solowym koncercie no i nie zdążę tutaj na czas wrócić, żeby z wami narzędzić Pogadać i muzykę wam popuszczać, Więc tylko będzie y, Mój głos śmiertelny zgniły Dobiegał tutaj y, z oddali gdzieś właściwie z konserwy To tak y, awansem zaznaczam No a na dzisiaj to y, Wszystko, tak więc słyszymy się Za tydzień o 23:00. Cześć